Bóg przemówił do mojego serca z kwiątej Księgi Mojżeszowej, że zawsze wieczne ramiona są pod nami. I dodał tylko tę jedną myśl, która jest tak prosta. Nigdy nie zatoniesz poniżej tych wiecznych ramion. One zawsze są pod Tobą. I może ktoś czuje się tutaj tak nisko, ale nigdy nie byłbyś tak nisko, żeby ramiona Boże nie były pod Tobą. I są także dzisiaj, aby Ci pomóc i podnieść Cię. Teraz chcę dzielić się paroma sekretami na temat życia Smitha i jego doświadczenia. I chcę, abyśmy otworzyli drugi list dla Tymoteusza, czwarty rozdział. I czytajmy pierwszych osiem wersetów. Drugi Tymateusz, 4, od 1 do 8. Zaczynam cię wtedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie rządcą sądzie żywych i umarłych, na objawienie królestwo Jego, głoś słowo, bądź pogotowy w każdy czas, dogodny i niedogodny, karcz, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem, albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nadbierają sobie nauczycieli, rządni tego, co ucho łechce. Porządek języka w języku greckim jest takim, według swoich porządliwości oni mając łechczące uszy nazbierają sobie nauczycieli. I odwrócą swoje uszy od prawdy, a zwrócą się do baśni. Ale Ty bądź czujny we wszystkim, cierpię, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie swoją służbę. Albo już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego go z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuję miewienia sprawiedliwości, który w tym dniu da mi Pan Sędzia Sprawiedliwy, nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali Jego przyjście, objawienie się. Amen. Nie mogłeś długo być za Smithem Wigglesworthem, nie zdając sobie sprawy, że on był mistrzem w umiłowaniu Bożego Słowa i miał absolutne przekonanie w Bogu Słowa. On był mistrzem w miłości do Słowa Bożego i miał silne przekonanie w Bożym Słowie. Był znany jako apostoł wiary. W jednym z jego ulubionych tekstów było list do Rzymian, rozdział 10, werset 17, dobrze znany werset. Wiara przychodzi ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. I chcę mówić dzisiaj o Jego miłości do Biblii, o człowieku jednej księgi. A potem będę mówił trochę o wierze, która wynurzyła się w jego życiu ze względu na jego znajomość słowa i nasiągnięcie słowem Bożym. John Wesley, założyciel metodyzmu, nazywał sam siebie człowiekiem jednej księgi. I to powiedział. Chcę, żebyś wiedział jedną rzecz. Gdy na tej drodze do nieba jak wylądować bezpiecznie na tym, na tym dobrym brzegu? A Bóg sam skondensował tą naukę, aby nauczyć nas tej właściwej drogi. I po to właśnie przyszedł tutaj na ziemię. Oh, On to napisał w księdze, oddaj mi tę księgę. Price, za wszelką cenę God, daj mi księgę I Bożą. It. Abym ją miał. To jest wystarczająca wiedza dla mnie, abym był człowiekiem jednej księgi. Wesley był naukowcem. Pra Prawdopodobnie najbardziej czytanym człowiekiem swojego czasu. Ale przeczytawszy już wszystko, powrócił do Biblii i powiedział: To jest najwyższe. Wasn't scholar, and he never read another book nie był naukowcem i nigdy nie czytał żadnej innej księgi. On tylko czytał Biblię. I dla, te, dla niego to było satysfakcjonujące. I on żył w radości i w świetle tego słowa. W jednym z jego kazań na temat wiary danej przez Boga powiedział, jest jedna rzecz, którą Bóg mi dał od mojej młodości. Miłość i smak dla mojej Biblii. Ja mogę przed Bogiem powiedzieć, nigdy żadnej innej książki nie czytałem, tylko Biblię, więc nic nie wiem o książkach. Lepiej jest chyba mieć książkę książek dla Twojej duszy jako pożywieniem. Dla posilenia wiary i dla budowania Twojego charakteru w Bogu. Abyś cały czas był przemieniany, abyś był w stanie spotkać się z Bogiem i chodzić z Nim. Czasami młodym kaznodzieją doradzał, aby spalili swoje biblioteki. I niektórzy to zrobili. Mój inny przyjaciel, Donald G, powiedział, wiesz co, długo chodziłem dookoła i próbowałem, pocieszyć z załamanych kaznodziejów, którzy spalili swoje biblioteki, ponieważ Wigglesworth im tak powiedział. Potem Wigglesworth zmienił swoje poglądy na ten temat. Pamiętam kiedyś mi powiedział, bracie, ty masz edukację. Ty masz, użyj wszystko, co masz dla Boga. I on doceniał tak bardzo zrozumienie, które z tego wynikało. Czasami ludzie go krytykowali za jego niekonsekwencje. Nie Powiedzieli, ty chcesz, żebyśmy czytali tylko Biblię, żadnych innych książek, ale te dwie książki wydałeś. Wydałeś książki wiara, która wciąż wzrasta i wiara zwycięska? Nie powinieneś pisać książek, jeżeli nie chcesz, żeby ludzie czytali inne książki. On powiedział, ja tego nie napisałem, to mój przyjaciel to wydał. To są tylko moje kazania, które on nagrał. I to był wspaniały człowiek, jeżeli się z nim rozmawiało. Jego żona nam kiedyś powiedziała, w jaki sposób on uczył się czytać. Miał 23 lata. I on powiedział: Kiedy w tym wieku, dopiero tak późno w życiu, uzyskałem tę zdolność, umiejętność, chcę to wszystko używać jak najlepiej. Więc nasiągł zupełnie słowem Bożym. Jego wnuk jest moim przyjacielem: Leslie Weavisworth. Jest misjonarzem w Kongo, Był międzynarodowym dyrektorem misyjnym me, i powiedział dziadek mi kiedyś powiedział tak, Leslie, Leslie if I read the jeżeli czytam gazetę, wychodzę z tego brudniejszy niż kiedy zacząłem. Ale kiedy czytam Biblię, wychodzę czystszy niż wtedy, gdy zacząłem. I powinniśmy uważać na to. Czytamy gazetę w której są codzienne wiadomości, ale w tym też czytamy wiele rzeczy, których nie powinniśmy czytać. Patrzymy i słyszymy rzeczy, na które nie powinniśmy patrzeć i słuchać ich. Gdybyśmy tylko mogli utrzymać nasze umysły w czystości, tak jak jest napisane, myślcie tylko o tym, co jest dobre, co jest czyste. O tym myślcie. I dlatego też powodu Wigglesworth chodził z taką świętością przed Bogiem. Kiedy Wigglesworth pozostał w naszym domu, to nie potrzebowałeś książki takiej modlitewnej na rano. On w swojej kieszeni zawsze nosił jakąś małą część psalmów Albo jednym z Ewangelii. Bardzo mało. Skończyliśmy posiłek, on powiedział w porządku. nakarmiliśmy nasze ciała. Co teraz z naszych dusz? Zobaczmy, co nasz ojciec ma do powiedzenia. Otwierał Nowy Testament, Psalmy albo jakąkolwiek część pisma miał i czytał trochę, a potem dzielił się z doświadczeniami. W jaki sposób te słowa Boże działają w jego życiu? I to była dla mnie sugestia, że my potrzebujemy ciągle wzrastać w swojej miłości i coraz więcej czasu poświęcać Słowu Bożemu. Ja daję więcej czasu Słowu Bożemu dzisiaj niż kiedykolwiek dawałem. I... Kiedy Bóg daje mi łaskę, ja myślę, że jeszcze więcej czasu poświęcę. Tylko aby czytać Słowo Boże i pozwolić, aby Boże Słowo do mnie mówiło. I wierzą, że to jest ważna rzecz. Willis Ward miał taki nawyk czytania dla Boga i to ogóle zmienić w ogóle Twój cały dom. On poszedł do domu misyjnego kiedyś w Jerozolimie która, dom, który był prowadzony przez pannę Radford. Ona była bardzo zdyscyplinowaną kobietą. Stawałeś na czas, myłeś się na czas, ubierałeś na czas, jadłeś śniadanie na czas, skończyłeś na czas, i Wydwis odpowiedział. powiedział, przestańcie, wreszcie musimy pozwolić, żeby ojciec o nas przemówił. Więc zatrzymał całą procedurę i złamał rytuał. I mój przyjaciel Tom Kempson był tam. On powiedział, byłby zaskoczony, jaka zmiana w atmosferze nastąpiła, kiedy dano czas i miejsce Bożemu Słowu. Pewnego dnia siedzieliśmy w pięknym ogrodzie w Anglii, Wiggles siedział na następnym krześle obok mnie. Like powiedziałem powiedział do mnie tak, co mam ci przeczytać? Well, to a to chcesz przeczytać? I said, I I'd like to read one of a ja powiedziałem, no chciałbym przeczytać jedno z kazań Spurgeona, Charlesa. On powiedział, możesz spróbować? Really Naprawdę, zachęcam cię. So Więc zacząłem czytać kazanie o krzyżu. I kiedy czytałem początkowe paragrafy, prowadzenie, pierwszy główny punkt, on zaczął płakać, kiedy Spurgeon głosił o Krzyżu. A potem poruszyłem się, do, przeszedłem do drugiego punktu i nie zdążyłem nawet dwóch zdań przeczytać. W tym drugim punkcie i wygłosł powiedział przestań, to jest pomieszane." And when I, looked at that I kiedy spojrzałem Spurgeon ostrożnie na to, to Spurgeon miał rację, dokładnie był w temacie w pierwszym punkcie, ale reszta to było tylko powierzchniowe. I Wigglesworth to natychmiast odróżnił. Nigdy nie próbowałem więcej razy mu czytać. Czasami mówił, Ludzie się go pytają, jaki ty podręcznik możesz zarekomendować na temat Bożego uzdrowienia? I zwykle mówię, a co złego z tym? I podnosił swoją Biblię. To jest najlepszy podręcznik o Bożym uzdrowieniu. To jest oryginalny i jest natchniony. Tyle jest dzisiaj książek na temat uzdrowienia. W kazaniu, które głosił o wierze, o wierze, która jest cenna w życiu, powiedział, rozumiem Boga przez Jego Słowo. Nie mogę zrozumieć Boga przez wrażenia lub uczucia. Nie mogę poznać Boga przez sentymenty. Jeżeli mam znać Boga, będę Go znał przez Jego Słowo. Wiem, że będę w niebie, ale nie mogę na moich uczuciach budować tego, że idę do nieba. Idę do nieba, ponieważ Boże Słowo to mówi i ja wierzę Bożemu Słowu. Wiara przychodzi przez słuchanie, a słuchanie przez Słowo Boże. I on wierzył w to, co Jezus powiedział. Słowa, które ja Wam mówię, są duchem i życiem. Donald Gray był wielkim nauczycielem biblijnym w Ameryce. Pewnego dnia podróżował pociągiem. Naprzeciw niego siedział uczeń, student szkoły biblijnej, który czytał magazyn Time. I Donald Gray Barnhouse czytał list do Rzymian. Młody człowiek rozpoznał doktora Barnhouse i powiedział, Przepraszam doktorze Barnhouse, ale czy możesz mi powiedzieć, jak mogę zdobyć Twoją umiejętność rozumienia Bożego Słowa, studiowania go? Van House, wskazując na ten magazyn powiedział, jeżeli w tym spędzisz więcej czasu, aniżeli w tym, nie będziesz wiedział więcej o tym, aniżeli o tym. Ja bym zasugerował, że proporcja czasu którą poświęcamy inspirowanemu, natchnionemu Bożemu Słowu, jest taka, że często więcej czasu spędzamy na czytanie książek, które mówią o Biblii, niż na czytanie samej Biblii. Believe, Jeżeli wierzymy, jak mówimy, że to jest natchnione Boże Słowo, to wymaga, abyśmy więcej czasu dali w słuchaniu Boga i Jego Słowa i pozwalali Jemu, aby Mówił. Ja wierzę, że to jest ważna rzecz. Często ludzie są zadowoleni tym, co ja nazywam książki, takie wyciągi. Wiecie, Bóg komuś da objawienie, on mu napisze. Ktoś inny przeczyta to i pomyśli, dodam coś do tego i napiszę trochę rozrzedzoną wersję. Ktoś tą książkę przeczyta drugą i jeszcze jedna książka jest napisana. I wygląda, że to wszystko, co traciło się dzisiaj w słowach. Wydział. Jest napisane w Księdze z Salomona, że wiele studiowania przemęcza ciało. I mamy książkę, książkę po książce. One są rozrzedzone bardziej, bardziej i bardziej. Ja Wam chcę zasugerować studenci, kiedy studiujecie i stajecie się mistrzami w czytaniu książek, które są dla Was wybrane dla toku studiów, jeżeli wychodzicie na świat i pracujecie dla Boga, miejcie trochę tylko doskonałych książek na temat doktryn i trzymajcie się ich. Ale zasadniczo trzymajcie się Bożego Słowa. Karolina Kalman napisała tą piękną książkę rozważania z na Pustyni. Napisała także... Inne książki, ona była żoną, a potem wdową po Kiedy ona umarła, znaleziono taki, taką ulotkę w jej Biblii. Jeżeli byś znał Boga, musisz zupełnie oddać się czytaniu i studiowaniu Bożego Słowa. Wigglesworth wierzył w to, że czytanie Bożego Słowa z pomocą Ducha Świętego może nas nauczać. Jest potrzeba dobrych nauczycieli i na pewno wielką pozycję miał tu Wigglesworth odnośnie służby nauczania, ale jest też to tak bardzo piękne po prostu czytanie Słowa Bożego i posiadanie the takiego natchnienia. W Psalmie 119 jest napisane, że ono daje nam zrozumienie zrozumienie dla prostagki. W 97 wierszu tego samego psalmu o, jest napisane, o jak ja kocham Twoje prawo. Ciągle ja rozważam cały Now, dzień. I przez Twoje przekazanie stałem się mądrzejszy, mądrzejszy niż moi wrogowie. Mam więcej zrozumienia niż moi wszyscy nauczyciele, well. ponieważ wciąż rozważam o Twoich świadectwach. Rozumiem więcej niż narody ponieważ ja trzymam się Twoich słów. 50 lat temu, Wesley G. Parker, powiedział mi coś ciekawego. Wiesz co? Było doświadczenie w moim życiu, kiedy przyjąłem Ducha Świętego jako mojego nauczyciela, tak definitywnie, jak przyjąłem Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela. I kiedy ja przyjęłam Jego jako nauczyciela, On zaczął otwierać mi Słowo Boże. George Mullow, człowiek, który troszczył się o 2000 sierot, często był znany ze względu na swoją wiarę. I On skomentował to tak. Ja przez pierwsze 4 lata mojego życia z Bogiem Wolałem wtedy czytać książki którzy, ludzi, którzy nie byli namaszczeni. I zamiast, zamiast Słowa Bożego to czytałem. A konsekwencją było to, że pozostawałem dzieckiem. Ale kiedy to zadowoliło Pana, w 1919 roku, aby naprawdę doprowadzić mnie do PiSu, moje życie i cała moja droga z Bogiem stała się zupełnie inna. Byłem w stanie żyć o wiele bliżej Boga. I ja zachęcam Was do tego, co Wygles odkrył, że to jest możliwe. Czytajcie Boże słowo. W każdy sposób to jakoś pojawiało się w jego rozmowach. Myślę, że ta historia może być o Wigglesworthie, chociaż to brzmi, no, bo to brzmi jak o Wigglesworthie. Powiedziano mi, że, że to jest prawdą pewnego dnia. Był w angielskim domu. Niektóre domy na północy Anglii mają cztery gotowane posiłki dziennie. Wigglesworth nie jadł bekonu, Albo czegokolwiek z wieprzowiny, ponieważ mówił, że to jest nieczyste mięso. Ale jeżeli go nie spytałeś, to y, wykorzystywał ten frag fragment pisma, który mówi, Jedz to, co ci podadzą. Więc w tym domu angielskim dali Wigglesworthowi na śniadanie boczek. On I nie, zapyt nie zapytali go, więc jadł. For their main meal at midday. A na, potem w środku dnia, ten główny posiłek, był udziec wieprzowy pieczony. Nie spytali him. go, so więc jadł. Potem w Anglii we high tea. mamy y, przed herbatą taki posiłek, który się nazywa high tea. I potem na, na ten posiłek Haiti dali Wegglesortowi sałatę z szynki. Him, nie spytali go, so więc zjadł. Meeting, I po spotkaniu had had suffer, mieli to, co my nazywamy kolacją i dali Wegglesortowi e, cia, takie ciasto jakieś z wieprzowiną. To jest wieprzowina w takim specjalnym cieście wspaniała. Chińka mi leci, powiem Wam. Nie spytali go, więc zjadł. Ale zanim zjadł, poprosili, żeby podziękował za posiłek. Więc stał jak zawsze stawał, żeby dziękować Bogu i powiedział Panie, mieliśmy to pieczone na śniadanie. Mieliśmy to smażone na obiad. Mieliśmy to gotowane przy herbacie. Teraz, Pani, zobacz, znowu mamy to na tym talerzu. I potem podniósł ręce i powiedział, Pani, jeżeli możesz błogosławić pod łaską to, co przeklełeś pod zakonem, uczyń, co możesz najlepiej. Amen. To brzmi jak Gilles Ja go tak dobrze znałem. Jednym z jego powiedzonych było to, niektórzy ludzie lubią czytać swoje Biblię w języku hebrajskim, niektórzy lubią czytać po grecku, a ja lubię czytać moją Biblię w Duchu Świętym. I nigdy nie odrzucał naukowców, jednak mimo to miał ogromną percepcję, zrozumienie Bożego Słowa. Pewnego dnia powiedział mi, bracie, Bóg chce, aby wszystko to, co jest włożone w ciebie, co to znaczy? On mówi, znajdziesz to w liście Jakuba. Więc czytałem list Jakuba i nie mogłem jej znaleźć. Czytałem jeszcze raz. Nie umiałem znaleźć. Uklękłem na kolana i powiedziałem, panie, co ten wygrysłod chce mi powiedzieć? Czytałem list Jakuba na moich kolanach. I wtedy doszedłem do listu Jakuba, czwarty rozdział, piąty werset. Trudny werset. Ten duch, który jest w nas, jest pożądany aż do zazdrości. O, to jest łatwy werset, żeby o nim głosić. Spojrzałem. Właściwie nigdy tego nie widziałem. I ja powiedziałem, no to jest jedyny werset, który pasuje. Co on naprawdę mówi? Więc... Ja nie jestem nauczycielem języka greckiego, więc postarałem się o pomoc nauczycieli greckiego języka. I z całą pomocą, którą mogłem zyskać, odkryłem, że to znaczy tyle. On pragnie, zazdrośnie tego ducha, któremu dał mieszkać w nas. I ja byłem zadowolony. Kiedy przeczytałem wersję New International, która dokładnie w ten sposób to mówi. Bóg zazdrośnie pragnie mieć ducha, któremu dał mieszkanie w nas. Bóg chce swego ducha w nas. On chce, aby nas, nasz duch, odpowiedział na słowa nieba. I tak często. Myślę, że ja w, ten, w tym momencie dotykam moich przyjaciół ze Skandynawii. To jest problem. Możemy wiele uczynić z naszym y, po, pochodzeniem etnicznym, narodowym. I to może być y, związaniem. Pamiętam pewnego młodego człowieka, który był Włochem. Zawsze y, żartował sobie ze swojego pochodzenia włoskiego. I zawsze ludzie odpowiadali na jego żarty, aż w końcu ktoś powiedział: Bracie, ty musisz być wyzwolony z tego ducha, który cię ci dręczy. Wyzwól się. Nie jesteś teraz tylko Włochem, jesteś Bożym Dzieckiem. I możesz się uwolnić ze związania etnicznego, którym jesteś. I możesz być wyzwolony przez Ducha Świętego, aby odpowiedzieć na niebo i mieć odkupioną i wyzwoloną osobowość. I to dlatego właśnie, że Wigglesworth był takim człowiekiem jednej księgi. I on Pozwolił, aby Bóg się z nim rozprawił. Wiecie, Anglicy nie są tacy, tacy ekspresywni, są takimi sztywnymi. Na przykład małe dzieci są takie sztywne, sztywny mały chłopiec nie, nie pokazuje swoich emocji. Trzymasz siebie dla siebie. Ale kiedy widziałeś Ryszulta wyzwolonego przez Ducha Świętego? On był niesamowity. On mógł, on mógł głosić, on był wolniejszy niż kiedykolwiek, ktokolwiek był. On zdejmował swoją marynarkę, jeżeli głosił. A jeżeli czuł, że jeszcze nie ma wolności wystarczającej, to podwijał rękawy, kiedy głosił. Chodził wszędzie dookoła tego miejsca, gdzie głosił. Ale robił cokolwiek z tego, co robił, ponieważ to komunikowało trochę więcej z życia Ducha Bożego. I to zostawiło mi jedno wrażenie. On robił wszystko, aby dotknąć ludzi dla Boga. I chcę Was zachęcić, każdego z Was, szczególnie studentów z młodych ludzi tutaj, bądźcie pewni, że opanowaliście hmm. do mistrzostwa Biblię. Z drugiej jest do Tymoteusza 2.15. Stara się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany, naganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Stań się kobietą lub mężczyzną w jednej księgi. Powiem Wam coś, co nie wiem, czy naprawdę pasuje, ale czuję, że chcę to powiedzieć. Ci, którzy czytają pismo publicznie, proszę, nauczcie się je czytać publicznie, właściwie. Jedną z najbardziej żywotnych rzeczy w jakiejkolwiek usłudze jest czytać Boże Słowo efektywnie z namaszczeniem. Nigdy nie zapomnę pewnej kobiety, która przyszła do mnie w tym mieście, gdzie żył Wigglesworth. W kościele, do którego chodził, kiedy doszedł do późnych lat życia, głosiłem z listu do na szósty rozdział. I przyszła do mnie bardzo dystyngowana, kulturalna kobieta, powiedziała, nigdy nie rozumiałam listu do Rzymian 6 rozdział, aż go dziś wieczorem przeczytałeś. I to dla mnie znaczyło więcej niż by powiedziała cokolwiek o moim poselstwie. To było czytanie Bożego Słowa, które przekazało swoje znaczenie. Więc nasiąknij słowem Bożym, aż będziesz wiedział, co ono oznacza, a potem naucz się czytać. Jeżeli jesteś nauczycielem szkoły niedzielnej, jeżeli czytasz, jeżeli mówisz do młodych ludzi, jeżeli stajesz się ewangelistą, pastorem, to z nadzieją naucz się czytać Boże Słowo. I uczyń to radością dla ludzi, kiedy mogą słuchać, jak Ty głosisz Słowo Boże. Ja tego nie powinienem tu powiedzieć, ale powiedziałem. W porządku? Dziękuję. No to już się stało, prawda? Ale za zachęcam Was Amen. dzisiaj. Amen. Chcę powiedzieć trochę o Słodzie jako apostole wiary. Stanley Fodson, który był w tamtych czasach wydawcą Kwartalnika Zielonoświątkowego w Ameryce dla zborów Bożych. Chciał napisać książkę i dyskutował z Jamesem Solterem na ten temat i z Alice, Alice, żoną Saltera. Alice była córką W Wiele podróżowali z W i oni właściwie dali wszystkie te informacje, które są w tej historii życia Wiggleswortha, którą czytaliście. Wigglesworth, apostoł wiary. I kiedy doszło do tytułu, to Stanley powiedział, to jest jedyny tytuł, jaki można użyć, apostoł wiary. Aż od młodych lat życia był wrażliwy na Boga. Ale chcę Wam powiedzieć coś, co Was zachęci. On nie, za, nie zaczął z wielką wiarą. Niektórzy ludzie zwykli myśleć, że On był szczególnym człowiekiem. I rzeczywiście stał się szczególnym. Ale On zwykle mówił, ja nigdy nie wskoczyłem do wielkiej wiary. To rosło. To było coś co musiało rosnąć i ja się prze, przemieszczałem z jednego poziomu wiary to, na another, inny. Mój przyjaciel powiedział mu uh, kiedyś said, jak możemy wzrastać w wierze? On powiedział, słuchaj. Ear, najpierw ziarno the the blade, potem upadek ziarna, a potem pełny kłos w ziarnie i ten przyjaciel powiedział, to tak proste się wydawało w tamtym czasie. Ale otworzyło to nam tą prostą, piękną myśl, że wiara może rosnąć. I my wszyscy mamy wiarę. A poziom wiary, który ty masz, może być rozwinięty i Bóg ci może pokazać sposób wejścia do nowego poziomu wiary. Tak, żebyś ty był w stanie osiągnąć te cele Boże, które są dla twojego życia. Tak samo jak Wigglesworth osiągnął cele Boże, jakie były dla jego życia. Ty? Możesz wiedzieć w wierze. Na początku on wahał się, czy się modlić o chorych. I zwykle brał ludzi ze swojego miasta Bradford do innego miasta w Yorkshire które było 9 mil dalej. I jeździł każdego, każdej niedzieli na spotkanie, które było, mm, które odbywało się z uzdrowieniem się dla chorych. Pewnego tygodnia, liderzy tego spotkania no, powiedzieli, że nie mogą być obecni następnego tygodnia. I, i powiedzieli do Wiglesworth'a, chcielibyśmy, żebyś przeprowadził nabożeństwo. On powiedział, ja nie mogę. Ja nie umiem modlić o chorych. Ja, modlić o chorych. ja w ogóle nic o tym nie wiem. They said, but you must. Oni powiedzieli, really musisz, bo nie ma nikogo innego, kogo moglibyśmy poprosić. I Wigglesworth został wystawiony. I, i kiedy poszedł, następnego no so tygodnia, miał nadzieję, że sam Nelson tam będzie, ale jego tam też nie było. To więc and musiał to said, zrobić. I, I, said. I powiedział, ja nie pamiętam, co powiedziałem. Ale na koniec tuzin chorych ludzi wyszło na środek po uzdrowienie. Pierwszy był wielki Szkot na kulach. On powiedział, nie wiedziałem jak się modlić. Położyłem ręce na nim i powiedziałem, Panie, uzdrów go. I natychmiast. Moc Boża go przewróciła. A potem odrzucił swoje kule i zaczął biegać po budynku. Tańczyć radości. I każda z tych osób, które wyszły wtedy po modlitwie została uzdrowiona. Ale zaczął w strachu i drżąc. I Bóg honorował Jego skromne początki. Nigdy nie zapomnę, kiedy pierwszy raz modliłem się o kogoś, kto był chory. To, to było w 1930 roku. Poproszono mnie, abym przeprowadził pewne spotkania na zewnątrz Birmingham w, w środę rano i w niedzielę rano. So. W, w środę przyszła kobieta z małą dziewczynką, która wyglądała na 6 lat. Jej twarz była cała przykryta ropiejącym wrzodem. Okropny widok. Została wypisana z dermatologicznego z szpitala w Birmingham jako nie nieuleczalna. I powiedziała ta kobieta, proszę módl się o nią. Ja nigdy nie modliłem się o chorych. Ja próbowałem wydostać się z tego i powiedziałem... Do no tej małej dziewczynki, czy ty wiesz, że Jezus cię uzdrowi? Ona powiedziała, tak, panie. I musiałem się o nią modlić. Więc położyłem na nią ręce i modliłem się o nią. St Strachu i drżąc. I nic się nie stało. Tak wyszła, jak wróciła. W niedzielę rano ta pani przyszła z inną dziewczynką. Myślałem, że to jest jej zawód. Ale to nie była inna dziewczynka. To była ta sama dziewczynka. Nie było ani śladu tego wrzodu na twarzy. W cztery dni Bóg uczynił to, co w szpitalu powiedziano, że nie może być wykonane. I ja naprawdę jestem tego świadomy, ponieważ wielu z nas mówi, my musimy mieć taką wielką... Wiare. My musimy wywierać na ludzi wrażenie, żeby oni wiedzieli, że mamy wiarę. Ale słuchajcie, Bóg słyszy nawet najsłabszy krzyk i Bóg spotyka nas na poziomie naszej potrzeby. On powiedział, ja jestem pewny, że to nie była moja wiara, ale Bóg w swoim współczuciu. Pewnego dnia poproszono go, aby modlił się o młodą kobietę. Wszedł do sypialni i tam ta kobieta leżała na łóżku, a jej mąż trzymał małe niemowlę w rękach. Młoda kobieta na łóżku była przytrzymywana przez czterech młodych mężczyzn. Ona się rzucała, próbując z... zabić siebie i dziecko. I Wigglesworth zdał sobie sprawę, że to nie było coś normalnego. Zdał sobie sprawę, że tam była moc demoniczna. Powiedział: Padłem na twarz. Zacząłem płakać przed Bogiem. I powiedział: wywierałam presję z nieba na ziemię. On powiedział, bracie, jeżeli chcesz cokolwiek uzyskać z nieba, musisz się tam dostać, żeby to uzyskać. I ja się pchałam aż do nieba. I wtedy powiedział, Bóg mi dał nową wiarę. Wiarę, której nie można zaprzeć. I ja wróciłem z nieba do tej sytuacji, wiedząc, że mam odpowiedź. Powiedziałem słowo rozkazu do tej dziewczyny. Powiedziałem, Demony, które ją dręczycie, wynosi się. I natychmiast odprężyła się, odwróciła się w łóżku. Zasnęła, spała przez 14 godzin i była zupełnie uzdrowiona. Zupełnie uwolniona. Ale czy widzicie, że to nie zaczyna od wielkiej wiary? To zaczęło się od jego małej wiary, a potem już on szedł za prowadzeniem Ducha Świętego. Sztormowanie nieba było jedną z wielkich rzeczy w jego życiu. Zwykle cytował Mateusza 11, werset 12. Królestwo Boże doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. I rósł w wierze. I rósł wierze, a już więcej nie był w stanie przyjąć porażki. On miał świętą gwałtowność w swojej wierze. Dzisiaj wam powiedziałem, że jego gwałtowność sięgała także tych czasów, kiedy on się modlił o moich ludzi. Często uderzał ludzi w czasie modlitwy, ale w tym uderzeniu była też wiara, że Bóg ich uwolni. W Marku 11:22 jest napisane, jak wiecie, w wersji King James, miejcie wiarę w Boga. Ale na marginesie jest napisane, miejcie wiarę Bożą. I on to łączył z listem do Galatian drugi rozdział ja żyję życiem w ciele ale żyję też życiem w wierze w Syna Bożego this, that that i interpretacja Wiggleswortha była taka że musisz zdobyć Bożą wiarę kind of rodzaj wiary Bożej Charles Price, dr. Charles, Charles Price so dr Charles Price który był tak potężnie używany przez Boga the także the szedł za tą linią i wygłosił kazanie o wierze oparte na liście do Hebrajczyków 12.2, spoglądając na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Dr. Price, out, Dr. Price zaznaczał, że cały temat listu do Hebrajczyków to jest lepiej. Mamy lepszego, ka lepszego kapłana, mamy lepsze, lepsze przymierze, mamy lepsze, lepszą ofiarę. Mamy lepsze odpocznienie. I Price zwykle nauczał, mamy lepszą wiarę. I to jest wiara, która przychodzi jako dar Boży niektórzy ludzie którzy są doskonali w egzegezie pisma mówią że to nie brzmi jak egzegeza, ale że im więcej na to patrzysz, tym więcej zdajesz sobie sprawę że jest tu jakiś dowód prawdy ale powiem wam czasami ludzie, którzy znają wszystkie zasady, nic z nimi nie robią Wigglesworth może nie znał wszystkich zasad, ale wiedział, co z tym robić. Powiedziano mi, że zgodnie z prawami aer aerodynamiki trzmiele nie mogą fruwać. Ale trzmiele nie wiedzą nic o prawach aerodynamiki, więc fruwają. I Wigglesworth nie wiedział nic na temat egzogazu, ale znał Boże Słowo. I Bóg spotykał się z Nim czasami w jego potknięciach i błędach? Bóg spotykał się z Nim, ponieważ On wierzył Bogu i wierzył, że ta wiara była równo dla każdego dostępna. Czy możesz sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby każdy w tym zboże dorósł do tego stopnia i jakości wiary. Jaki wpływ? Pastorze, jeżeli byśmy się spotkali razem i Ty, i Twój zbór, razem jako całość poruszałaby się w tym obszarze, ale dynamika by w tym była. Byłoby rozeznanie, byłaby percepcja, namaszczenie, byłoby złamanie wiązań, byłoby uwolnienie więźniów, byłyby cuda uzdrowień, uwolnienia i zaopatrzenia. To przechodzi w ogóle naszą wyobraźnię. Naturalną wiarę Wigglesworth widział jako Boży dar. Rzymian 12:3. Ale niech myśli z umiarem, zgodnie z tym wymiarem wiary, którą Bóg każdemu udzielił. I ta naturalna wiara może rosnąć, kiedy karmimy się Bożym Słowem. Ale jest poziom wiary, który zdobywasz, kiedy pchasz się do obecności Bożej. I Bóg to daje, spoglądając na Jezusa, autora i dokończyciela naszej wiary. A.S. Way, um, nauczyciel angielski, który przetłumaczył listy Pawła. I także lista Hebrajczyków tłumaczy to, patrząc na Jezusa, który daje naszej wierze pierwszy impuls i doprowadza do ostatecznej dojrzałości. I to jest jeden z powodów, dla którego więcej czytam Boże Słowo. Czytam cały Nowy Testament. I spędzam czas na czytaniu Ewangelii i patrzę na Jezusa. I patrzę w Jezusa, w Ewangeliach. I wciąż patrzę na Niego, a kiedy patrzę na Niego, moja wiara rośnie, patrząc na Jezusa, który daje pierwszy impuls mojej wierzy i doprowadza do ostatecznej pełni. I to uczynił Wigglesworth w swoim, na swój własny sposób. Soter jego y, y, y, y, zięć, powiedział mi, pewnego dnia przyszła kobieta z zaawansowanym stopniem raka. Posłała po Smitha i on modlił się i Bóg zupełnie uzdrowił so, Tą kobietę. After, po tym, ona grzebała w kredensie i stara Biblia pojawiła się na świetle ona zaczęła ją czytać i zauważyła, że podkreśliła werset i było napisane 12 lat wcześniej bardzo szybko powróci Twoje zdrowie Izajasz 58:8 Bóg jej to dał 12 lat wcześniej. Ona nigdy tego nie przyjęła. I doszła prawie do punktu śmierci, aż pojawił się Boży sługa i dał jej uwolnienie. I Wiglesworth powiedział, ona mogła cieszyć się zdrowiem przez 12 lat. Gdyby tylko uchwyciła się tego, co Bóg jej pokazał, i Uygles powiedział, ja to chcę zapamiętać, ja to chcę czytać, ja chcę mieć w tym pewność. Jest coś w naturze Bożej, co czyni taką sytuację, że Bóg jest w stanie ominąć tysiące osób, Just to anoint you. Tylko po to, aby Ciebie namościć. God will always turn out to meet you. I Bóg zawsze zwróci się do Ciebie, aby Ciebie spotkać w szczególny sposób, jeżeli ośmielisz się Mu wierzyć. Czy jeszcze raz mogę to przeczytać? Jest coś w wierzeniu Bogu, co czyni taką sytuację, że Bóg ominie tysiące ludzi tylko po to, aby Ciebie namaścić. I zawsze zwróci się do Ciebie, aby szczególnie spotkać się z Tobą, jeżeli ośmielisz się wierzyć w Bogu. On zwykle mówił, nie, poruszam mnie to, co widzę. Nie poruszam mnie to, co słyszę. Nie poruszam mnie to, co czuję. Poruszam mnie Słowo Boże. A kiedy poruszam mnie Słowo Boże, poruszam się w wierze. I w ogóle Wurlesworth'ie nie było w ogóle żadnego napięcia na tej linii. Ufanie było odpoczynkiem. Nie było napięcia. Yy, nie, nie dochodziło do jakiegoś szczytu, gdzie musiałeś balansować tak. Albo nigdy nie żyjesz na ostrzu noża, kiedy nie wiesz czy się poruszyć na prawo czy na lewo. Jeżeli Bóg zakorzeni Twoje stopy w ziemi wiary, to jesteś zakorzeniony na wielkim miejscu. Możesz poruszać się w wolności i radości Pana. Kiedyś czytałem, jak Wygless definiował wiarę. Nie wiem, co zrobisz z jego definicji. Brother Stormont powiedział, wiara jest tym, co jest poza tym, co czyni, że wierzysz, że to jest to, a jeżeli to masz, jak Ci się to podoba? Ja nigdy naprawdę nie przeszedłem z dłuższej definicji. Wiara jest tym, co stoi poza tym, co powoduje, że wierzysz, że to jest to. A jeżeli to masz, cieszysz się z tego. Zostawmy tę definicję. Jest jedna czy dwie rzeczy, które się chcę z wami podzielić, aby objawić, czym jest wiara w życiu bez był kaznodzieja zborów bożych J. E. Styles. Może niektórzy znają jego nazwisko, był ogromnie używany przez Boga w prowadzeniu ludzi do w Duchu Świętym. Mój przyjaciel, który żył w stanie Wiktoria, Naimon, zapytał Stilesa, jak ta służba zaczęła się w jego życiu? On powiedział: Poszedłem na zgromadzenie, które Wigglesworth przeprowadzał w Kalifornii. Było to wielkie spotkanie namiotowe. I powiedział: Wigglesworth. Powiedział: Mam zamiar uczyć was, ludzie, dwóch lekcji wiary. Najpierw powiedział. Ilu z was nigdy nie przyjęło szczół w Duchu Świętym? Około setki osób podniosło ręce? A ilu z Was w ogóle przez dwa, trzy lata nie mówiło językami? Przez jeden rok, sześć, trzy miesiące? Teraz wyjdźcie wszyscy naprzód. Jak szybko tylko możecie, zgromadźcie się wokół podwyższenia. Ja się będę modlił, a gdy ja powiem już, wszyscy zaczniecie mówić językami z wiarą. I Stiles powiedział do swojego przyjaciela, to będzie, to może działać w, Ameryce, w Anglii, ale to nie będzie działało w Ameryce. To no jest jakiś dziwna rzecz, nieprawda? Guglesworth pomodlił się krótką modlitwą i powiedział, już! I Stiles był kompletnie zaskoczony. To było jak szum wielu wód. Ludzie chwalili Boga, wywyższali Boga nowymi językami. I Stiles powiedział, że jeszcze bardziej zaskoczyło go to, że on głośniej wiedział Boga językami niż ktokolwiek inny. I każdy na przodzie mówił wiaru innymi językami. A wtedy krzyknął, zatrzymajcie się! I oni się wszyscy zatrzymali, tylko jeden mężczyzna mówił, on powiedział, bracie, zatrzymaj się! Teraz będę uczył Was drugiej lekcji wiary. Będę uczył Was śpiewać w językach z wiarą. To nie jest tylko śpiewanie kilku nut w akordzie, które nazywamy często śpiewem w duchu. To jest piękne. Ale to, co te, to było, brzmiało jeszcze lepiej. Pozwólcie, że do, dołożę tutaj jeszcze taką małą sugestię. Jest w Walii, małe miasto Cross Keys. To jest w rejonie kopalni, górniczych rejon. Parę lat, Parę lat temu pewien pastor, który nazywał się Wilfred Mercy, Piękne imię dla pastora, prawda? I to była wieczorna usługa. I kiedy przeprowadzali usługę, duch Boży stąpił. I zbór zaczął śpiewać w językach. I śpiewali melodię i harmonię, która brzmiała jak wielki chór. Ludzie zaczęli wchodzić z ulicy. Stali w wejściu. Dzisiaj mamy taki przedsionek kościelny, tak to się nazywa. Wtedy nazywaliśmy to przejściem, wejściem, lobby. I ludzie pchali się i pchali i zatłoczyli cały tył kościoła. Całe to przejście. Wszystkie boczne krużganki nawet na chodniku stali. I pewien kapłan katolicki przechodził. I ogromny ten tłum słuchał tego wspaniałego śpiewu. I to trwało godzinę albo dłużej. Fantastyczny śpiew. Następnego dnia katolicki ten ksiądz przyszedł do Wilfreda Mercy. I powiedział, Pastor, mercy, skąd wasz chór zdobył tą cudowną muzykę? Ja bym to chciał dla mojego chóru. Pastor Mercy powiedział, bracie, możesz to zdobyć stamtąd, skąd oni to zdobyli. To przyszło z nieba, ale musisz zostać zbawiony i wypełniony Duchem Świętym, zanim to zdobędziesz. I to było to, co Wigglesworth odczuwał, ten poziom jakości, który jeszcze nie został dotknięty i powiedział, ja się będę modlił, And when I, say go, I kiedy powiem już, będziecie wszyscy śpiewać w duchu. I Styles... To nie powiedział, to nie będzie działać. On nam nie dał akordów, nie dał nam melodii. Ruglesworth modlił się. Powiedział, teraz w imieniu Jezusa. I Styles powiedział, nigdy nie słyszał czegoś takiego. To była niebiańska muzyka. Była piękna melodia i harmonia. Czterogłosowa harmonia. Czasami cały, cały zbór lub cała grupa trochę się ucieszyła i prowadził solowy głos. Potem y, dla tego solowego śpiewu cały zbór dawał harmoniczny podkład. I bez żadnego zaaranżowania znowu śpiewali wszyscy. W harmonii. Wszystko to było fantastyczne. To była po prostu niebiańska muzyka. Rugles Watt powiedział, Mogłeś to odkryć i umiłować przez wiarę. I wiesz, jest tutaj taki obszar. Ludzie są w zborach czasami tylko zadowoleni słowami, śpiewem z głównego akordu. I to jest cały ten śpiew. To jest piękne. Śpiewamy w językach. Ale czasami dobrze jest wzbić się w wierze. I nauczyć się mówić językami wiarą. I śpiewać w duchu w wierze. Zacząć odkrywać. jak Bóg działa. Singing Jenny była y, członkinią naszego zboru. W Birmingham w Anglii. Ona była kobietą, która kiedyś źle się prowadziła. Ona śpiewała kiedyś w tawernach i śpiewała takim grubym głosem w tych tawernach. Te okropne pieśni i zupełnie zniszczyła swój głos i śpiewała, ja mogę powiedzieć, tak jak krowa, która ma chrypę. Ale... Duch Święty wstąpił na nasz zbór i mieliśmy 1200 osób zbór. I kiedyś singing Jenny została namaszczona przez Ducha Świętego, to Ty wiedziałeś, że żaden ludzki głos nie mógłby dotknąć takich nut. Cały zbór został podniesiony do chwalenia. Ja mam uczucie w moim duchu, że Bóg chce tą wspaniałą muzykę odnowić jeszcze raz w swoim kościele, przygotowani na przyjście Pana. I wszyscy będziemy śpiewać w duchu, kiedy tam pójdziemy, ponieważ już mieliśmy. Próbkę, tutaj. Amen. Amen. I będziemy chwalić Boga. Drugim Drugi incydent, incydent ma coś wspólnego z uzdrowieniem. 40 około 40 mil od miejsca, gdzie ja mieszkam, to był w w Ameryce. 40 mil od Mancestwy, to był miejsce na Chesterfield. 40 kilometrów od Manchesteru jest miejsce, które nazywa się Chesterfield. I nazwisko pastora brzmiało William Davis. On tam miał Krucjatę i miał Wigglesworth'a tam. Him, well, said, I ktoś go zapytał, jaki największy cud widziałeś? On powiedział, on e, chyba, e, największy cud, cud był taki, młody człowiek wyszedł na środek po modlitwę w nocy, wieczorem. Miał zabandażowane gardło. I przez ten bandaż wystawała taka rurka. Wigglesworth powiedział, co z tobą nie tak? On powiedział, bardzo, ledwie słyszalnym głosem, miał... Miałem operację na strunach głosowych. Nie mogę mówić. Nie mogę połykać. Jestem karmiony przez tą rurkę. Czy Bóg może coś dla Ciebie zrobić? Dla mnie zrobić? A, powiedział: Dla Boga, to nie jest nic takiego. Bóg już stworzył struny głosowe. I modlił się o niego. Odwrócił go i powiedział, idź do domu i zjedz kartofle z mięsem. On powiedział, nie mogę. Ja muszę być karmionym przez tą rurkę. On powiedział, nie kłódź się z Bogiem, powiedział, idź i zrób to, co Ci Bóg mówi przez swojego sługę. On poszedł, następnej nocy powrócił, bandage, wciąż z tym bandażem wokół y, gardła. I Wigglesworth powiedział, modliłem się od ciebie wczoraj wieczorem, po co tu jeszcze jesteś? On powiedział, przyszedłem powiedzieć, co Bóg dla mnie zrobił. On powiedział, mnie nie musisz mówić, odwróć się i im powiedz. I chłopiec powiedział. Po tym twardym zgromieniu, które dał mi brat Wigglesworth, poszedłem do domu w nocy i powiedziałem, mamo, proszę ugotuj mi mięso i ziemniaki. Ale mama powiedziała, chłopcze, ty nie możesz przecież jeść. On powiedział, ale kaznodzieja mi kazał. A ja bym zawsze chciał, żeby wszyscy robili to, co im kaznodzieja kazał. Więc ugotowałem mu mięso i ziemniaki. On powiedział, wziąłem do ust i żułem, i żyłem i żyłem i żyłem i żyłem i, i, i, i żułem, i bałem się połknąć a potem coś musiałem zrobić i połknąłem i to poszło na dół bardzo miękko i skończyłem ten pełny talerz mięsa i ziemniaków i powiedziałem, mamo mogę mieć więcej i zjadłem trzy talerze pełne mięsa i ziemniaków Jego matka miała szok. Kiedy po trzecim talerzu powiedział dziękuję normalnym głosem. On powiedział, co ten bandaż robi wokół twojej szyi, szyi chłopcze?". Ja muszę jutro iść do szpitala po to, aby wyciągnęli mi tę rurkę. Wigglesworth powiedział, God, God, Bóg zakończy to, co zaczął. Odwinął bandaż. Na jedną stronę odsunął. I tak tę rurką poruszał z jednej strony na drugą, aż delikatnie ją wyciągnął. I potem zawołał Williama Davisa i powiedział, chodź tutaj chcesz, żebyś widział. Zobaczysz coś, czego nigdy nie widziałeś. Wziął tą, włożył swój palec do tej dziury tam, która została. Na, po, przyłożył do brzegu tej rany i powiedział, panie, uzdrów tą dziurę. I Davis powiedział, kiedy patrzyliśmy, to się zaleczyło. Nie widzieliśmy już potem, gdzie to było. To jest wiara. To jest wiara. I Wigglesworth był normalnym człowiekiem. Człowiekiem, który zaczął w bardzo pokorny sposób. Człowiekiem, który się potykał, który zawodził czasami. Człowiekiem, który nie zawsze żył dla Boga. Pewnego dnia prawie stracił wiarę ale Bóg się rozprawił z takim normalnym, zwykłym człowiekiem i po prostu zaczął go błogosławić i używać go i przez życie całe Wigglesworth zwykł mi mówić to i ja teraz odwracam to do was i mówię to co Bóg zrobił dla Niego może zrobić i dla was co odpowiedział, chłopcze, to co Bóg dał mnie, On da też i Tobie. Ja widziałem cuda, nie tylko w mojej służbie. Mieliśmy grupę młodych ludzi w kościele. Ja uczyłem ich o tym. Mieli spotkanie modlitewne w domu. Nie było to w buncie, było to umówione spotkanie. Nie było żadna to separatystyczna rzecz. Tommy, Jane i June to były trzy osoby, które prowadziły to spotkanie. Przyszła dziewczyna, która była pod wpływem spirytystycznym. Ona była pod przekleństwem śmierci, ponieważ obraziła jedno z medium spirytystycznych. Poprosiła o modlitwę Oni wołali do Boga I modlili się W mocy imienia Jezusa I w wierze I to medium spirytystyczne, Które położyło przekleństwo na tej dziewczynie Umarło A Krystyna żyła i to spowodowało antagonizm wszystkich mediów spirytystycznych z całego okręgu. Setki spotkały się razem, aby rozprawić się z tą dziewczyną. I ona zachorowała na raka, raka jamy ustnej. I to stało się tak poważne, że dosłownie wyżarło dziurę w jej ustach. Powróciła do tych really ludzi. To Ona widziała, że to są ludzie, którzy naprawdę chodzą z Bogiem. Przyszła do Jane, June i jeszcze jednej and osoby said, i powiedziała, patrzcie, to jest moja sytuacja. And for... Modlili się o nią. Jeszcze raz przyprowadzili ją do Pana i modlili się. moc Boża dotknęła jej, ona upadła na plecy na dywanie w pokoju gościnnym została oszczona w Duchu Świętym mówiła innymi językami a kiedy otworzyła swoje usta żeby krzyczeć Halleluja mogli widzieć tą dziurę w sklepieniu podniebienia jej i kiedy uwielbiali dalej Boga widzieli jak ta dziura zupełnie się wygoiła i Christine była zupełnie uzdrowiona od tego raka. Zwykli młodzi ludzie w kościele, ponieważ żyli w wierze. Jedną rzecz mi Bóg kazał zrobić, jeżeli chodzi o młodych kaznodziejów, kiedy głoszę w tych czasach. Woła... Ja wołam ludzi naprzód i poproszę tych młodych ludzi, żeby się modlili. O chorych. I ostatnio to się stało. Ja poczułem ciężar, żeby zawołać ludzi naprzód i paru przyszło naprzód. I wtedy Duch Święty powiedział, odsuń się, niech, to, niech ten pastor to zrobi. I ja się odwróciłem i powiedziałem, pastorze, zrób to, módl się o nich. I jeden po drugim, cuda uzdrowienia. Pewna kobieta miała kręgosłup przemieszczony ze względu na y, uszkodzenie dysku i wszystko to poukładało się na właściwe miejsce. Została natychmiast wyzwolona. Każda osoba, na której położono ręce, która nie była napełniona Duchem Świętym, została napełniona Duchem Świętym. I moc Boża przeniknęła. Bóg powołuje nas, abyśmy byli mężami księgi i mężami wiary. Kobietami tej księgi i kobietami wiary. Abyśmy żyli w nowym obszarze zwycięstwa i pełni w Jezusie Chrystusie. Nie możemy powtórzyć służby Wigglesworth'a przez imitację. Musimy zdobyć ten sekret, który on miał. A jego sekretem był Jezus. Pamiętam teraz, kiedy chodziliśmy razem i czasami w czasie spaceru nosił czapkę, a kapelusz wtedy, kiedy szedł do kościoła. Ale nosił swoją czapkę i powiedział, słuchaj, czuję, że chcę się modlić. Powiedziałem, więc co cię zatrzymuje? Więc zdjął czapkę i modlił się. I jego twarz się rozjaśniała. Kiedy mówił, kochany Jezu, kochany Jezu. Kochany Jezu. Kochany Jezu. Jezu naprawdę kocham cię. I to była intymna relacja między Jezusem a nim przez Słowo, przez Ducha, która dała mu tak świętą y, odwagę w obecności grzechu i demonów, w obecności antagonizmu różnego typu. Powiem Wam, sekret jest nasz, jest otwarty przed nami. My Możemy rozkoszować się tą księgą, możemy się cieszyć i wejść do głębszej wiary. Dzień po dniu możemy wykorzystywać naszą wiarę, a ona może rosnąć, kiedy ją wykorzystujemy. A przede wszystkim musimy być przyodziani w Jezusa Chrystusa. I wierzę, że mogę to z serca powiedzieć. Bóg ma coś większego dla Was dzisiaj. Większego niż możecie kiedykolwiek doświadczać. On wiele widzi, że jest tutaj do naprawienia. Bóg może każdego tutaj użyć. Powiem Wam coś, tutaj starsi ludzie. Jednym z najbardziej subtelnych i efektywnych zwiedzeń diabła jest mówienie nam, starszym ludziom, że przeszliśmy już swój czas i nie możemy być bardziej używani przez Boga lub ludzi. To jest kłamstwo z otchłani. Wigglesworth usługiwał w 80. latach życia w moc Ducha Świętego, ponieważ on znał Boga i kochał Jezusa. I ja wierzę całym sercem, że Bóg powołuje dojrzałych świętych i młodych ludzi, aby zgromadzili się razem, tak, aby imię Jezusa było najwyższe. Wiecie, ja Wam mówię, jak powiedziałem wcześniej, to jest tak, jak Wam powiedziałem wcześniej, starość to jest ludzki wynalazek, a bożym ideałem jest dojrzałość. I to jest pytanie o umysł nad materią. Jeżeli o tym nie myślisz, to nie ma znaczenia. Jeżeli jesteś młody czy stary, jeżeli wejdziesz do miejsca, gdzie Bóg się z Tobą spotka, On Cię użyje. Tak jak nigdy wcześniej. I chcę, abyś naprawdę przeszedł do tego miejsca posiadania, brania w posiadanie tego, co Bóg ma dla Ciebie przygotowany. I możesz dzisiaj dojść do tego miejsca, jeżeli jeszcze nie jesteś zbawiony, możesz przyjąć zbawienie. Jeżeli jeszcze nie jesteś uzdrowiony, możesz zostać uzdrowiony przez moc Bożą. Jeżeli nie zostałeś wypełniony Duchem Świętym, możesz być dziś wypełniony Duchem Świętym. Jeżeli jeszcze nie, nie chodziłeś w rejonie darów duchowych, Bóg może wszczepić ci dary. Jeżeli jesteś w duchu związany, jest wyzwolenie dla Ciebie dzisiaj wieczorem. Czy jesteś gotowy dla Boga? Czy jesteś gotowy, żeby poruszyć się w duchu Bożym? Czy znacie ten hymn, tylko wiesz, tylko wiesz, wszystko jest możliwe, tylko wiesz? To był ulubiony hymn Wiggleswortha. Ja nie wiem, czy jedyny, ale chyba ten najbardziej lubił. Ja cytowałem yes, dzisiaj with też God. jeszcze jeden. Tak, wypełniony Bogiem, przebaczony grzechy, oczyszczony jesteś i wypełniony Bogiem, wypełniony Bogiem, opróżniony z egocentryzmu i wypełniony Bogiem. Jak, jak On to lubił śpiewać wraz ze z Borem, tylko wiesz. Ale on lubił literki H wkładać i wyciągać ze zdania. So sing, holy believe, holy believe. Więc on śpiewał Holy believe, całkowicie wiesz. Całkowicie wiesz, Holy believe, uh, whole things are possible. Wszystkie rzeczy są możliwe. Całkowicie an ancient, możliwe. No, an Ale jeżeli byś tego, tej literki H w języku angielskim nie wstawił, to miałbyś tylko tylko wiesz.